Zaczęło. Gdzieś na przełomie 94 roku, w 95. Po ile lat mieliście wtedy? Ja miałem wtedy około, 17 13 lat. 11. Chciałbym ja Każdy jeździć 11. Nie? Jak często trenujecie w tygodniu? No, tak 4, mniej więcej 3. 4 razy w tygodniu. Ćwiczymy, nawet gdzieś na osiedlach się spotykamy, podobnie tak jak tutaj, że kleimy jakieś kartony albo na gumolicie po prostu. Umawiamy się na, na telefon i się schodzimy gdzieś tam po południu na... No, się na osiedlu. to na to wasi rodzice, jak chodzicie na tą sztukę, bo my że tak tańczycie, w tym czy nie, no raczej, raczej, raczej, raczej. raczej myślę, że są chyba zadowoleni z tego, że... Grunt to podstawa. Grunt to podstawa. Wszedłem na światu z kraju komuny W rodzinnym mieście ojca puste busy Bo w godzinę mieścinę przejdziesz do końca Lokomocja, tanie buty, tanie szlugi Zaciągam się luk na martwe grunty O których Bóg zapomniał Nie byłem głodny, zawsze chudszy Od nich nie przytyłem, ale wzrosła siła Co wciska mnie w chodnik Byłem młodszy, marzyłem by się uwolnić Uwierzyłem, że wystarczy mieć skileju i udowodnić Mijam ruiny cukrowni, rozpierdolony skatepark I tych co niosą bronki w biedronkowych torebkach Miejsca gdzie kiedyś ja i ziomki na deskach Zajebali nam kątownik, żeby k Kwestia miejsca, rapowy to z tej pozy dziecka getta To raczej śmieszna wkrętka, ale wiesz jak jest Wtedy najważniejsza kwestia, to było przetrwać Tylko presja była mniejsza, nadzieja wyszła w krew uzależnia Trzeba uważać, by nie przećpać Życie natrętna lekcja, z której nie da się zerwać Zerkasz na zegarek, kiedy przerwa, rozerwać się Nawet nie dopalisz peda, już nie ma jej, wtedy gruntem wiara Dziś chyba tracę grunt, punkt wyjścia to się starać Chyba trafię w punktu, przywiód mnie gówniarski bunt i praca Popłynąłem za daleko, nie ma Gruntu tu. Mam się wracać?